Serdecznie witam, mam na imię Filip, a to jest podcast nie tylko dla orłów. Już po raz dziewiąty do Was mówię podczas tego okresu, czyli zimy. Czyli chociaż nie ma jeszcze zimy, jest połowa grudnia, ale już czujemy mały mrozek w nosie, szczypie w usty, szczypie w oczy. Um, no i cóż, witam Was serdecznie w ostatnim podcaście w tym roku, w ostatnim podcaście z tego miasta. W ostatnim podcaście, jakże trudno mi to powiedzieć, ale tak było naprawdę w tym mega skomplikowanym i chaotycz, chaotycznym roku. O tak! Trudno mi powiedzieć, bo cały ten rok był strasznie skomplikowany, strasznie pomotany i bardzo. A jakby tak można powiedzieć, dobrze, się kończy, wiecie... Kurde, naprawdę, bo tyle rzeczy się działo, złych i, i różnych, i dobrych, i złych, ale jakby, kurde... Dzisiaj rozmawiałem z pewną dziewczyną, e, która jest, e, no nazwijmy to, e, doradcą mózgowym, czyli jakimś psychologiem, coś w tym stylu, i rozmawialiśmy Eee, ładne to, nie? Doradca Mózgowie. Ładnie to wymyśliłem. I tak rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, o emocjach, o tym wszystkim. Dlaczego się tak wszystko stało? Dlaczego tak to wszystko się potoczyło? i Kurde, jestem spokojnym gościem. Wyluzowanym, miłym, sympatycznym. W wiem, jestem uparty. Kamil mi to mówił, Karolina mi to mówiła i Barnaba mi to mówił. Jestem jakiś taki uparciuch. Czasem wiem, że czasem... Są lepsze wyjścia, ale upieram się przy swoim i mówię, kurde no, zróbmy tak jak ja, nie będzie super, yy, od razu wszystko zrobione, ale, ale będzie okej okay. I, i, i skutek będzie ten sam, że, e, że będzie zrobione, ale czasem można znaleźć proste wyjście i się nie martwić i, i zrobić to czasem na skróty i wiem o tym, ale czasem e, ciężko jest właśnie... Nie to, przyznać Ci do winy albo do błędu, bo to jestem... Bo to jest naturalne. Ale czasem ciężko jest, jak ktoś inny Ci mówi, że Dawidziński, kurwa, no to nie jest tak, no. To trzeba zrobić inaczej i... i no już, i tyle. I, i takim wszystkim akcentem witam Was w dzisiejszym podcaście ostatnim w tym roku. Jak już po powiedziałem, e, wszyscy w mieście, w którym e, mieszkam aktualnie, na święta chodzą w takich swetrach świątecznych. Wygląda to mega kiczowato, bo te swetry są takie gdzieś tam za 3, 4, za 5 euro, za 20, co lepsze. Ale ja powiem wam dlaczego kiczowato, bo to taka trąci troszkę odpustem, pustem, ale, ale fajnie, bo ludzie mają luz i to jest fajne i czy czy, e... czy bogaci, czy biedni, czy, czy starzy, czy młodzi całe miasto w tych swetrach chodzi i czasami miałem światełko do tego podopalane Czasami różne inne nosy Rudolfa i innych tam potworów, w każdym razie e, jest to fajne, jest to fajne, e, właśnie idzie pani i ma sweter z jakąś taką drogą mleczną, idzie pan pod krawatem, e, Krawat widać właśnie spod swetra, więc e, jest fajnie, jest luz i to jest cholernie fajne, że ludzie mają luz w tym kraju i... I się bawią i są luźni, a my Polacy ciągle spięci, ciągle szukamy problemów, ciągle mówimy, że jakieś wybory, wybory sfałszowane, że ktoś kogoś oszukał, że ktoś komuś nie zapłacił. Kurde. Dobra. E, chaotyczny wstęp, tak jak ten chaotyczny dzisiejszy rok, jak ten chaotyczny dzisiejszy podcast, ale powiem wam, że przygotowuję się do podróży i po prostu muszę wyluzować, bo, bo nie jestem sobą. O tym dowiecie się pewnie w lutym. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się stało? Dlaczego ten rok taki był? Ale czeka mnie podróż najdłuższa podcastowa podróż w życiu samemu tym razem. Samemu nie będzie w zasadzie żadnych kumpli, żadnych dziewczyn. Chyba, że spotkam jakieś fajne podróże, no to wiadomo. Mój wrodzony wdzięki, aparycja i wada z gryzu. No może odstraszyć, to ostatnie szczególnie, ale aparycja wrodzona i wdzięk. Myślę, że mój hiszpański, którego się uczę coraz bardziej, myślę, że, że, że, że pomoże. I jeśli mówię, że uczę się hiszpańskiego, to znaczy, że cel mojej podróży jest dość mocno już ograniczony, więc mniej więcej możecie wiedzieć, gdzie będę się wybierał. Dobra, 5 minut na wieki, czas na małe reklamy, czas na małe. Dzień dobry, oficjalne. no bo jak nie tych laurów e, nagrywanie na setę jest fajne, ale musi być wstęp, musi być oficjalne powitanie słuchaczy i wracamy po chwili, e, mam dzisiaj troszkę czasu nie wiem czy będzie 20 minut czy więcej e, ale chcę się nagrywać i to jest fajne, od 9 lat gadam i wciąż chcemy mi się nagrywać Zatem wracam po chwili, chodzę po schodach do jakiegoś Centrum handlowego. E, dzisiaj mam wolne chodzę tu i tam zapraszamy Słuchamy podcastów nie, nie tylko nie dla orłów. Podcastów. Jednego czy kilku? No jednego ma jeden tylko. Ok, jeszcze na. Blondę na to paliła. Ok. No. Nie ta muza. Tak miało być na święta. Okej. Okay. Jeść raz, je? DJ? O. Słuchamy podcastu nie, nie tylko dla orłów. Dla orłów. Grafton spotykałem się z wami drodzy znaczy, tutaj już wiele razy to jest step tak to jest główna ulica tego miasta tego brzydkiego miasta o którym wciąż powtarzam, że brzydkie no ale kurde siedzę tu 10 lat i, i dlaczego tak mówię może to za dużo jakiegoś negatywizmu w tym wszystkim co widziałem przed chwilą w poprzednim wejściu że nie marudźmy więc e, główna ulica, ludzie, ludzie dużo ludzi, szczególnie teraz przed świątecznie jest totalne wariactwo i nie lubię tego świątecznego czasu, kiedy nie można po prostu przejść na drugą stronę chodnika jest dni, nawet o jest tłum ludzi, bo jest mnóstwo ludzi bo znowu marudzę skupmy się na pozytywach, bo jak powiedziałem e, cholera no pamiętam, może inaczej na początku tego sezonu, nie, ale gdzieś w połowie, w czerwcu kiedy były moje urodziny mówiłem o tym, że jestem szczęśliwy, że jest wszystko fajnie, że nowa praca fajne dziewczyny, chociaż tak do końca nie były fajne no ale powiem tak ale wszystko jest OK, gdyby nie te cholerne baby ale no cóż nie można mieć wszystkiego można mieć czyszczarkę do chodników, która jedzie Nie można mieć wszystkiego. Takie już mamy życie. Ale wierzę, że ten czas nadejdzie, kiedy będzie można zsynchronizować wszystkie potrzeby, kiedy będzie można po prostu powiedzieć, że jest okej, okay, że tak ma być, że wszystko dobrze się układa. A układa się dobrze, jeśli chodzi o pracę, bo w poprzedni piątek, jaka, jakaś muzyczna sekwencja uliczna Posłuchajmy A w piątek Wziął mnie szef na stronę Takim łapkiem Ułamkiem przelotem myśli Pomyślałem cholera. to koniec Bo pracuję jako freelancer Wolny strzelec I pracuję jakby tygodniówkami Nie. Kończy się rok Pomyślałem, no tak, kończymy tą przygodę, um, no ale trudno i to był naprawdę ułamek sekundy, mgnienie, e, ale ładna pani siedzi w oknie i pisze, kurczę, Irlandki jednak są ładne dziewczyny, może troszeczkę na jedną modłę, czasane i malowane, ale... O, z urody naprawdę są urokliwe dziewczyny. Wracamy do mojego szefa Nila, w mam dwóch szefów, jeden Nil Irlandczyk, drugi Michael Australian. E, no ale Nil jest jakby mi bliższy, bo z nim podpisywałem kontrakt i wszystkie takie inne rzeczy. W każdym razie przez łamek sekundy przemknęło mi, no to kończymy tą zabawę, ale Neil wiał mnie, przytulił. E, to jest taki hipster, jak redaktor Gural którego możemy będziemy usłyszeć w przyszłym roku gwarantuję wam to, śmieje się do siebie ale, ale już mamy plany z Radek ale i na pewno na pewno was zaskoczymy drodzy słuchacze, Michała też możemy zaskoczyć z Kanady, jeśli to słucha ostatnio pisał do mnie, że słucham podcastów z polskich jestem z Kanady w Kanadzie jest bezpiecznie tam nie zabijają ludzi, w Ameryce tylko zabijają Um, tak, to a propos polskiego Detroit, gdzie tam zabijali się codziennie. E, no, ale wracamy do mojego szefa, ale dzisiaj skaczę. E, mój szef jest koło, w wieku około 50 lat. Jest hipsterem. Takim, e, takim właśnie marynara, szal, fajne trampki, fajne spodnie. E, wygląda e, dziwnie, ale jest zajebiście fajnym facetem i mocno stoi na ziemi i wie dokładnie czego chce, jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o firmę jeśli chodzi o rozwój no i koniec końców wziął, przytulił mnie mówił Filip, kurde, pracuję tutaj 60 osób w firmie, ale nie jestem w stanie z każdym się spotkać nie jestem w stanie z każdym pogadać ale chciałbym pogadać z tymi, którzy są mi jakby w jakiś dziwny sposób najbliżsi, nie powiedział w jakiś dziwny ale no z którymi pracuję naj, najbliżej więc przytulił mnie moje myśli już jakoś prysły o te negatywne o tym, że mnie zwolnią, wywalą i będę bezrobotny. Powiedział, że bardzo docenia moją pracę, że cieszy się, że pracujemy, cieszy się, że czasem mamy różne zdania, bo mamy. Cieszy się, że czasem jestem uparty i próbuję przemóc swoje projekt graficzne, swoje zdanie. Ale powiedział, żebym troszkę czasem wyluzował, i bo czasem ja tak myślę, troszkę właśnie jak Wam powiedziałem na samym początku, że moja rajsia, moja rajsia, moja racja jest najmojsza i tyle czy nie, że się upieram, ale kurde mam wizję i czy graficznie uważam, że, że, że, że idzie w dobrym kierunku i czasem chcę przeforsować swoje pomysły i może inni tego nie rozumieją I właśnie muszę zrozumieć, że inni nie do końca rozumieją jak mój tok myślenia, mój, e, moje wizje które czasem są okej, okay, czasem nie ale wiadomo, klient zawsze ma rację, klient płaci i czasem nie można przeforsowywać różnych rzeczy klientowi to się nie spodoba, a jeśli się nie spodoba, to nie zapłaci, a jeśli nie zapłaci, to nie będę miał z czego e, e, się utrzymywać i zapraszać dziewczyny do hoteli na wzykanka. E, ale wracajmy do Nila. Skaczę dzisiaj bardzo. E, no i przytulił mnie, powiedział Filip, fajna robota i wiecie, jak to było. No I wyjął małą kopertę, powiedział Filip, e, ja wiem, że to nie jest dużo, ale po prostu chciałbym połączyć te słowa z tą kopertą i no i premia nie chodzi o te pieniądze nie chodzi o te pieniądze chodzi o gest, o to, że znalazł dla mnie chwilę czasu, że docenił moją e, pracę prawie roczną bo wiecie, tak wam powiem na ucho to, to jest cholernie ważne kiedy ludzie cię doceniają, kiedy mówią Filip to jest fajne, naprawdę znajdę, znajdę chwilę czasu i powiem ci co myślę o tym wszystkim bo czasem najciemniej, najciemniej jest pod latarnią i osoby z którymi przebywasz, mieszkasz, szpisz, całujesz się i różne inne rzeczy czasem nie są w stanie do przekazywania takich uczuć, emocji a oczekujesz, no kurwa oczekujesz od ludzi najbliższych wsparcia, dobrego słowa i powiedzenia, że jest OK, nawet jeśli czasem nie jest OK. A tu łopca osoba, którą znam te 9 miesięcy, odchodzi i mówi Filip, fajna robota, jestem z Ciebie zadowolony, mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku i wymyślimy jeszcze fajniejsze rzeczy. I to jest takie budujące, ciepłe, fajne i kurde no, daje takiego powera, że, mówię, nie chodzi nawet o tą kasę, nie chodzi o o, o, o tą kopertę, ale o to, że mogliśmy pogadać po prostu bo w dzisiejszym świecie komunikujemy się ale nie rozmawiamy ze sobą i to jest największy problem, dlatego cieszę się że ja wciąż mam radość w podcastingu i mówienia dla Was o tym wszystkim, co mnie spotyka i będzie spotykać, bo podróż którą planuję jest, jak wspomniałem, najdłuższą jaką planowałem najbardziej jest skomplikowaną Chociaż może moja podróż 5 lat temu do Stanów różnie była skomplikowana, ale była jakby na terytorium jednego kraju, a tutaj tych krajów będę miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem chyba nawet, jeśli można, no myślę, że około dziesięciu mógłbym się zmieścić. Zobaczymy. Od czasu, bo czas te 36 dni, 37 w zasadzie, może być troszkę mało, żeby zrealizować wszystkie plany, ale jadę w tym roku troszeczkę tak z e, e, cicha pęk, czyli zobaczymy co się uda co się nie uda, jak to wyjdzie e, baza jest czyli kasa jakby o kasy się nie martwię to nie to, że mam, że zarabiam miliard miliardów ale e, oczywiście będę spał, może powiem inaczej będę spał w miejscach za 12 dolarów czy tam za 8 dolarów za noc ale też będę spał, gdzie kurde nocle kosztuje 80 dolarów. E, czy tam, no jakiś tak akurat mówię wam ogólnie. E, bo są miejsca, w których kurde chcę być. I to kosztuje czasem. Tak jak był kanał panamski, tak jak były inne rzeczy i... No i wiecie, rozumiecie. Zatem e, cały czas idę sobie główną e, ulicą miasta. No i wiecie, na wakacjach Dawidziński nie oszczędza. Nieco, że wydaje bo ja nie lubię siedzieć po hotelach, ale no jest jak jest i zobaczymy budżet mamy zamknięty destynacje wszystkie ustalone prawie wszystkie na końcu możemy troszkę pozmieniać, bo jeszcze nie wiem ale mówię, lecę za jakiś czas będziemy od lutego nadawać będziemy, będę, bo to jest podróż osobista, selowa dlaczego tak się stało, dlaczego tak się stanie, dlaczego to wszystko tak wygląda, no to za czas jakiś pewnie usiądę sobie na plaży, na której już byłem e, i mówiąc szczerze, lubię wracać do miejsc, w których już byłem i patrzeć, co się zmieniło i czasem nawet patrzeć, e, jak pewne rzeczy ewoluują i, i, i cholera, jest to fajne. E, takim miejscem, do którego lubię wracać, jest Panama czyli może nie sama Panama, ale kanał panamski, to jakoś jest energia, ale to wszystko wam powiem, myślę, od lutego, bo zrobimy sobie w styczniu, jak prawie co rok przerwę. Psychicznie jestem rozjebany, związkowo jestem rozjebany i muszę znaleźć Filipa, którego znacie z poprzednich sezonów, bo tak jak widzieliście, podcast w tym roku był szalenie szarpany, ukazywało się, nie ukazywało i dla mnie jest to złe, bo jeśli nie ma odcinka, to kogoś zawodzę, jeśli kogoś zawodzę, to może odejść, może nie wrócić. A jeśli nie wróci, no to po co to robić? Robię to dla Was, drodzy zobacze. Dla Pawła, dla Michała, dla Piotra, e... dla Fiony, dla Toboreczka kochanego, jego małżowiny i dla innych ale mam wrażenie właśnie, że przyszły sezon będzie dość osobisty, taki dziesiąty, nie wiem, czy ostatni, ale yy, dziesiąty sezon myślę, że będzie bardzo osobisty i już w głowie sobie planuję to wszystko i, i chcę się skupić nad rzeczami, które spotkały mnie w tym roku, tymi złymi i dobrymi i ponagrywać trochę dla siebie, żeby mieć na stare lata. Nie powiem, że kartkę z kalendarza, do której mogę wrócić, ale coś... Yy, chcę mieć coś po prostu i, przez długi, długi czas swojego życia e, unikałem jakiegoś rozgłosu, pokazywania twarzy. Zawsze byłem jakiś taki dziwnie schowany i nie lubiłem się afiszować swoją pf, teraźniejszością, przyszłością, przeszłością. A w przyszłym roku trochę chromolę to i po prostu powiem, co czuję, czego nie czuję, jak ostatnie mi się życie układało. I pf, jak wam się to spodoba, to świetnie. Jeśli wam się nie spodoba, to trudno, no bo Zawsze możesz znaleźć inny podcast, włączyć. Mamy tych podcastów troszeczkę. Polecamy serwis podstacja.com. Najlepszy, jeden z, je, z niewielu polskich serwisów podcastowych, który prężnie się trzyma. Zatem myślę, że dzisiaj te 20 minut damy radę. Dochodzimy prawie do końca. No i cóż, na ten e, nowy rok życzę Wam spokoju. Spokoju, kurwa i spokoju, bo tego życzę sobie. I powrotu do korzeni, żebyśmy. Byli radości, wyluzowani i nienerwowi, bo, bo zabija ludzi, w ludziach wszystko to, co nas w koło denerwuje, co nas wkurza i to, co nas irytuje, więc wyluzujmy, bądźmy sobą, rozmawiajmy ze sobą, słuchajmy podcastów, bo to jest najważniejsze i dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w tym roku e, zrobić te podcasty, pomogli mi być i, i pomogli mi po prostu tworzyć moją pasję, czyli podcast nie tylko dla orów. Zapraszam w lutym i... I lubię to robić. I będę to robił. Bo warto. Do usłyszenia.